Miasto, porą, gdy już światła, dnia zgasną i pora zasnąć my w podróż, miasto jak ogród Warszawa, księżyc, noc smoku i nic się nie dzieje, my ulice, puste gramatyki, przyjaciele Wszyscy razem dnia kres, zmaga się ze skwarem, idąc bulwarem, za nad wiatrem Gdzieś odgłosy rzadkie, w koronach drzew za rokiem, Belton szepsze ukradkiem Więc pssz, nie na skrzydłach jak taki, zmieniamy trasę, a tam powstaje chwili zapis, zapis. Od wieków to samo pragnienie w człowieku Chęć oszukania czasu, zabicia, przemijania lęku Dzisiaj my wolno, zwalniając dam odpocząć nogą I oddam się percepcyjnym zbiorom Dzisiaj cieszy mnie słowo, dzisiaj cieszą mnie Z chłopakami akcy na wolno, wiesz, rymy Chwile z nimi cieszę jak śmiech, cieszę jak śnieg lub chwila chłodna latem, delektuje. dziś się wiatrem, dzisiaj te rzeczy pokazują mi sens życia, układasz świat w myślach, wiesz plan nie naszypał, taki do miasta wypadł, gdy pęd powietrza zachwyca czas wiatru, ten dzień to dzisiaj. Pełna pustka, tylko ten wiatr skronie skronie mózga Nagle ustał, wieczna cisza, ani słowa w ustach mocą Delikatna bryza każdą nocą, o tych ludzi, którzy w skwarzy miasta chodzą Popatrz, liście na drzewach lekko się kołyszą Widzisz sobie znane rytmy, swoje wersy piszą Maja Zgubiłem siebie znowu na tych rozstajach I tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala Czemu wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu Powietrze drga tak jak struna przy A z poetika przecież sobie mam to. Musisz wypełnić los z zmarnowaną szansą do przodu. Wiatr przynosi tylko jęk zawodu. Na jego skrzydłach czas powoli staje. Okruchy szczęścia tylko tak się wydaje. Wiatr śpiewa swoje, a ja idę dalej. Późna pora to już, gdy my w miasto wyruszamy Jeżdżąc furą delektuje się wiatru bryzami Odwiedzamy te miejsca, które znamy tylko z mapy Zachwycając się co krok aglomeracją Warszawy Jakie mamy plany? Tego nikt jeszcze nie Najważniejsze, że wciąż słychać ten wiatr na szybie I tę cichą muzykę, która z głośników płynie Godzina szybko minie, a my ciągle przed siebie Do momentu, aż znikną wszystkie gwiazdy Na niebie czuję się pewnie Nie mam ochoty wracać wcale, szofer szale I poczuj ten wiatr, gdy jedziesz dalej Bo on wieje stale, wprowadzając stanę euforii Wiesz co jest tu dobre, dziś sami bezbędnej widowni Od problemów wolni, będę ma złotym znów Podkręć muzykę, bo właśnie leci living proof